Ena, gdzie i jak rodzą się pomysły do tak nietypowych produkcji, jaką jest stworzona metodą animacji poklatkowej Śledztwo The Inquest? Pomysły rodzą się na pewno w głowie. Podczas spaceru lubię dużo chodzić jestem człowiekiem, który dużo chodzi. Jestem piechurem. Codziennie pokonuję około 10 km, To taka ciekawostka. I kiedy chodzę, czuję taką łączność z kosmosem. Naprawdę. I film na, pomysł na film Śledztwo zrodził się nad morzem, kiedy spacerowałam po plaży. Może skojarzyło mi się z Solarisem Stanisława Lema. I szukając inspiracji do swojego filmu dyplomowego na Wydziale Mediów, Aktorstwa i Reżyserii Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, pomyślałam, żeby, żeby od razu skorzystać z tej swojej inspiracji i pobiegłam to do bliskie, pobliskiej biblioteki, gdzie znalazłam Śledztwo Stanisława Lema. Śledztwo jest mini powieścią filozoficzną i jest rodzajem kryminału, kryminału noir. Oczywiście film Śledztwo The Inquest nie jest adaptacją opowiadania Stanisława Lemo, tutaj trzeba to zaznaczyć. Jest tylko jedną z wielu inspiracji, których, których szukałam, na których się opierałam tworząc śledztwo The Inquest. A jedną z głównych inspiracji filmowych jest również film Pętla. Wojciecha Jerzego Hassa, ale jest też film mojego ulubionego reżysera, Larsa von pierwszy kryminał, kino ekspresjonizmu niemieckiego, taki jak doktor, gabiny doktora Caligari. Film w śledztwo z ma wiele inspiracji. A dlaczego właśnie Stanisław Lem? Śledztwo Stanisława Lema jest opowiadaniem filozoficznym. Zainspirowałam się przede wszystkim cytatem, który brzmi mniej więcej, że na wszystkie strony wystają kawałki życia poza znaczenia, które ustaliliśmy jako jedyne, ale my nie chcemy widzieć. Istnieje tylko statystyka. Tak naprawdę nie widzimy, bardzo dużo nie widzimy rozwiązań, zagadek, które się dzieją wokół nas, rzeczy, zjawisk, które występują, a może też nie zawsze szukamy na nie odpowiedzi, ale myślę, że szukanie odpowiedzi na własne filozoficzne pytania, które człowiek zadaje od zarania dziejów, to jest przyczynek do wszelkiej sztuki, wszelkiego działania artystycznego. A dlaczego akurat film jest czarno-biały? Lubisz czarno-białe kino? Tak, bardzo lubię czarno-białe kino. Jest Film Śledztwo The Inquest jest czarno-biały, ponieważ jest hołdem do historii kina, do, do gatunku kryminału noir. Jak byłam mała, miałam czarno-biały telewizor. Od tego zaczęła się moja przygoda z filmem, bardzo dużo oglądałam filmów już od dziecka, biegałam też do kina, śmieję się, że czasem uciekałam do tego kina mając 8 lat. Kocham kino i chciałam w tym filmie oddać hołd wszystkim filmom, które w życiu widziałam. Jest to hołd również dla nowej fali, nowej fali francuskiej, ale nowej fali włoskiej, a także Dogme 95 do alternatywnego kina, do kina filozoficznego do kina artystycznego. Może przybliżmy naszym słuchaczom, co to jest animacja poklatkowa. Animacja poklatkowa jest techniką, techniką tworzenia filmów na, polegającą na montażu pojedynczych zdjęć. Normalnie film, klatkarz filmu wynosi około 24 lub 25 klatek na sekundę. Natomiast w animacji poklatkowej ja stosuję technikę 12 klatek na sekundę, co jest o połowę mniej niż na płynnej taśmie filmowej. Film w ten sposób robimy za pomocą aparatu fotograficznego. Nie jest to kamera nagrywająca Płynnie nagrywająca, tylko aparat fotograficzny. I aparatem fotograficznym robimy pojedyncze zdjęcia, które potem na montażu łączymy ze sobą. Um, oczywiście w odpowiedniej, um, ja mam tam już odpowiedni wypracowany styl, swój technikę, wiem jak dokładnie jak uzyskać efekt, który chcę. I łączymy ze sobą zdjęcia, osiągając, um, osiągając iluzję ruchu, czyli początki kina. Pani Anna Andrzejewska właśnie wykonała 100 tysięcy zdjęć. Z tych 100 tysięcy zdjęć stworzyłaś film 18-minutowy. Tak, 100 tysięcy zdjęć to jest bardzo dużo, to jest niewyobrażalna y, liczba zdjęć. Oczywiście y, było kilka dubli, w poszczególnych scenach kręciliśmy duble, więc y, y, w końcowym efekcie na linii montażowej tych zdjęć było trochę mniej niż 100 tysięcy. Ale jak wróciłam wszystko na, na linię montażową, tam widziałam, jak mi się te 80 tysięcy, 90 tysięcy renderuje, to oczywiście też było, to była strasznie żmudna praca, ponieważ komputer musiał to wszystko zmienić, wyrenderować. Tak naprawdę na montażu spędziłam wiele godzin ze śpiworem, jeździłam do sali montażowej w Zabrzu w szkole mojej, trzy dni. Longiem, Jechałam z montażem, po czym jechałam do domu, brałam prysznic, znajdowałam się porządnie i wracałam do szkoły ze śpiworem. Chciałem spytać, skąd wpadłaś na pomysł, żeby tak fajnych, tak sympatycznych ludzi dobrać do tych ról? Aktorzy w śledztwie to są przede wszystkim moi nasi przyjaciele, z którymi współpracujemy już od, od długiego czasu, od wielu lat. Głównym bohaterem w śledztwie jest Bogdan Dziowoń. Bogdana poznałam na lekcji języka angielskiego, ponieważ jestem lektorką języka angielskiego, a Bogdan był moim słuchaczem, moim uczniem. Zaprzyjaźniliśmy się, ponieważ znaleźliśmy wspólne zainteresowania przede wszystkim muzyki, po czym filmów. I tak zaproponowała mu rolę w, w, w śledztwie, ale to nie była jego pierwsza rola. Wcześniej już pozował nam do zdjęć i wcześniej też zrobiłam z nim krótkie etiudy animacją, techniką animacji pokładkowej. On wygląda bardziej na takiego facetza pogodnego usposobienia, czyli gra takiego poważnego gościa, detektywa. Tak, to jest oczywiście specjalna technika reżyserii. Bogdan jest bardzo sympatycznym, sympatycznym człowiekiem. Um, bardzo spokojnym, pogodnym, bardzo wrażliwym, no bardzo, bardzo wrażliwe usposobienie. Tutaj musiał zagrać takiego ponorego, posępnego, wkurzonego detektywa. No są na to sposoby. Zresztą plan nam sprzyjał ku temu, by te emocje z niego wydobyć. Kogo jeszcze tam zaprosiłeś? To wystąpił jeszcze w tym filmu? W drugiej roli głównej wystąpił Tomasz Kostro, dziennikarz, pisarz Sosnowca. Z Tomkiem też znam się, znam się już prawie, znamy się 10 lat. I Tomasz również wcześniej występował w naszych etiudach, pozował do zdjęć Anny 66 Andrzejewskiej. Tomasz jest, ma bardzo miłą aparycję, jest bardzo inteligentnym człowiekiem i ma świetny, piękny, niski, ciepły głos który idealnie nadawał się do, ca, całościowo Tomasz, idealnie nadawał się do roli burmistrza. Tą rolę napisałam specjalnie dla niego. Pięknie dobrana muzyka Szymona Szewczyka wprowadza taki świetny klimat w tym filmie. Oczywiście znamy tylko urywki, bo nie mieliśmy okazji jeszcze oglądać całego filmu. Szymon Szewczyk jest bardzo talentowanym, uzdolnionym kompozytorem muzycznym. Komponuje muzykę do filmu. Przychodzi mu to w bardzo inteligentny sposób komponuje tą muzykę. Nie znałam się, kiedy współpracowałam z Szymonem, to była chyba nasza trzecia produkcja wspólna. Nie znałam się z nim osobiście, pracowaliśmy tylko przez telefon i mailowo, ale, dogedy, ale świetnie się dogadywaliśmy. Szymon prosił przede wszystkim najpierw o obraz. Jak zobaczył obraz, proponował swoje sugestie. W wielu momentach się pokrywały nasze suge sugestie, w sensie mówiłam tak, Szymon, jesteś geniuszem, właśnie o to chodzi. A plenery? Skąd przyszły do głowy plenery? Akurat w Będzin, Sosnowiec, wiem, że na pewno były w będzie i zdjęcia. Tak, yy, planery przyszły do głowy, planery nie przyszły do głowy, planery tam są cały czas, to głowa przeszła do planerów. Mieszkając w nie. mieszkając w Snowcu, chodzę tymi ulic ulicami tych miast codziennie, do pracy, do sklepu. Codziennie chodzę tymi ulicami, mijam te kamienice, budynki, historię zamkniętą w tych budynkach. Bardzo lubię przyglądać się architekturze miejskiej, szczególnie naszej zagłębiowskiej, i wiem, że ta architektura ma dużo do powiedzenia, wiele, wiele pokoleń przeżyła, wiele historycznych um, zlotów i upadków um, i jest bardzo inspirująca. Zdjęcia do filmu nagraliśmy w Będzinie, ale też w Sosnowcu, w takich szczególnych dla mnie miejscach, którymi najczęściej lubię chodzić. Przychodzą różne pomysły, kiedy wchodzę tymi ulicami. Powiedzmy troszkę teraz o samej akcji filmu. Na czym polega fabuła tego filmu? A film Shas Inquest jest e, typowym kryminałem Noir. E, jest to opowieść o detektywie, który przyjeżdża do naszego miasta, e, wynajęty przez burmistrza, aby rozwiązać zagadkę zaginięć m, mieszkańców, ponieważ w naszym mie mieście e, systematycznie e, znikają mieszkańcy i to jest bardzo poważny problem. A powiedz, w ilu krajach świata, powiem, że świata, został wyemitowany ten film? Jesteś w stanie policzyć te kraje? Film był emitowany na festiwalach na całym świecie, między innymi w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, Baker City, Oregon... Brazylia. Cen... Brazylia, Brazylia, Włochy. Brazylii, tak. Brazylia, Włochy, Australia, Rosja, Ukraina, Polska. No, oczywiście, w Polsce od niedawna. A teraz powiedz, podróżowałaś razem z tym filmem po tych wszystkich krajach? Po wszystkich krajach nie podróżowałam. Teraz po, po wszystkich miastach w Polsce podróżowałam. Byłam, w Polsce byłam z filmem w Gnieźnie, w Warszawie, w Gorzowie w Wielkopolskim, w Nowym Sączu. Natomiast za granicę jadę z niej po raz pierwszy do Wenecji, do Włoch. Byłaś też jeszcze, jeszcze w jednym mieście w Polsce, w Będzinie. Jak odbierasz premierę w Będzinie, można powiedzieć, na własnych śmieciach? Premiera w Będzinie została zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Będzina. To są strasznie sympatyczni ludzie. Byłam bardzo zaskoczona, ponieważ nie spodziewałam się, że kino w Będzinie będzie wypełnione po brzegi. Bo ludzie nie mieli gdzie siedzieć, ci widzowie przyszli i musieli, ci, którzy się spóźnili, to musieli stać. Oczywiście to bardzo miłe, bardzo mi przykro z tego powodu, ale 18 minut myślę, że jakoś wytrzymali. To było niesamowite wydarzenie. Byłam bardzo zaskoczona, zaskoczona ogromem medialnym a, tego wydarzenia. To było bardzo miłe. Bardzo się cieszę, że, że będzie nie również film znalazł swoich odbiorców. Kiedy powiedziałeś, że podróżujesz ze swoim filmem po całym świecie. Od razu mi się skojarzyło z taką sytuacją, kiedy Pola Negri jechała przez Sosnowiec ze swoim filmem i została tutaj zatrzymana przez celników, w związku z czym przez jakiś czas zamieszkała w Sosnowcu. Znasz tą historię? Tak, a jest taka scena w, w śledztwie, gdzie detektyw na miejscu zbrodni em, próbuje odnaleźć, wyczytać ze śladów, co się mogło wydarzyć. Z tyłu za głową detektywa przyjeżdża pociąg. Ja myślę, że w tym pociągu właśnie jechała Pola Negri. W Będzińskim kinie Nowość został wyemitowany film. Może czas na Sosnowiec? Będzie w Sosnowcu pokazany ten film? Po tak, planujemy sosnowiecką premierę filmu. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich Państwa 1 kwietnia w Prima Aprilis, jest to sobota na godzinę 19 do kawiarni Księgarnia. Przy oczywiście. Chcielibyśmy tutaj spytać jeszcze, bo wiem, że zaczynałaś od poezji. Mogłabyś nam troszkę opowiedzieć o swoich poetyckich krokach? Tak, zaczynałam od poezji, wydałam dwa tomiki poetyckie, związane oczywiście tematycznie z zagłębiami i z moim życiem dotychczasowym tutaj. Następnie po tych dwóch tomikach poezji napisałam krótkie opowiadanie pod tytułem Pamiętnik Wendy, wydałam w formie książki, a następnie wyreżyserowałam jako monodram i do dzisiaj Pamiętnik Wendy jest grany na scenach, alternatywnych scenach teatrów. Ostatnio byliśmy w Suwałkach z Pamiętnikiem Wendy, tak, rozwijam się. Ja od, od zawsze szukałam technik, opowiadania historii, ponieważ świat, który przyjmuje, filtruje przez swoją wrażliwość, szukam różnych sposobów na opowiedzenie tego, co widzę, co czuję i wyrażenie siebie. I są to, jest to poezja, są, jest to proza, jak i również film. A czy robiłaś też fotografię? Tak, fotografowałam na, na studiach, na zaliczenie przedmiotu podem pod, pod fotografia. <laughs> Ale generalnie fotografią zajmuje się Anna Szejsza-Andrzejewska, z którą współpracuję i to ona wykonuje wizualną stronę mojej historii. Zamierzasz dalej za ciosem? Takie pasmo sukcesu w tej chwili i tak, oczywiście mam już, mam już pomysły, pomysły, bo to nie jest jeden pomysł na filmy krótkometrażowe, trochę dłuższe może niż, niż śledztwo, ale też krótsze. Dostałam propozycję od Towarzystwa Przyjaciół będzie na, na pomysł na film, ale też mam swój pomysł na film, swój film, który chciałabym zrobić o doświadczeniach, które przeżyłam przez ostatnie dwa lata. Ale nie będę zdadać szczegółów, w każdym razie film będzie fantastyczny. Chciałbym, żebyś jeszcze rozwinęła taką myśl, o której rozmawialiśmy wcześniej, o tych statystykach, które nam pokazują, no, pewne dane, natomiast nikt się nie zastanawia nad głębszy, głębszym sensem tych danych. Jak one powstają, z czego one się biorą? Statystyki, wydaje się, że statystyki otaczają nas, atakują nas zewsząd, otaczają nas ze wszystkich stron i posługujemy się statystykami na co dzień, jakby to był, jakby to był waluta naszego, nas, naszego porozumienia, naszego rozumienia świata. Natomiast statystyki tak naprawdę nic nam nie mówią. Statystyki są, to są liczby, które owszem, liczby są bardzo magiczne i cały świat jest e, fizyka kwantowa, prawda? Jest wszystko zrobione z, z, z liczb, ale statystyki to jest pewnego rodzaju kod, szyfr, który nic znaczy, który musimy rozszyfrować. Jak na przykład rozmawialiśmy o statystykach, e, ile, było, ile było wypadków, e, albo jakiego typu osoby spowodowały te wypadki, albo ile. ile. W śledztwie też pojawiają się statystyki. W śledztwie żaden naukowiec jest od. E, Statystyka. statystyka. też świetnie może zmanipulować, no. wyobraźmy sobie dane typu, że na przykład przeciętny człowiek zjada kilogram mięsa, a tutaj wegetarianie też są mieci. Ja to... jestem przeciętnym człowiekiem, jestem wegetarianką i nie zjadam mięsa. Chciałem jeszcze spytać, gdzie zostały nagrane efekty dźwiękowe i dialogi? Film Śledztwo The Inquest początkowo został nagrany jako, jako czysty obraz, jako kino nieme. Potrzebowaliśmy wejść do studia i nagrać dubbing z aktorami. Natomiast efekty dźwiękowe zostały wykreowane przez Iana Giedrojcia, yy, artysty, dźwiękowca, który tworzył Bydgoszczy. I też to była praca, to była niestety praca zdalna, tak jak z Szymonem, a w Sosnowcu weszliśmy fizycznie do studia. To jeszcze spytam, nie kusiło, żeby zamiast dialogów wprowadzić napisy pojawiające się plansze, jak w starym kinie? Bardzo to kusiło, natomiast bardziej kusił efekt yy, kreskówki, czyli aktor yy, mówi sobie, a dźwięk głosu mówi hmm. sobie. Bardzo dziękujemy za rozmowę, Zresztą kolejnego natchnienia do kolejnej produkcji. Dziękuję bardzo.